Mówi Juliusz Konczalski, zapraszam na 15. wydanie podcastu Kronika Gier. 15. odcinek podcastu Kroniki Gier po raz kolejny nagrywam sam i muszę powiedzieć, że jestem mile zaskoczony i, i chyba trochę onieśmielony komentarzami, które ukazały się pod ostatnim podcastem, a także komentarzami, które niektóre osoby do mnie skierowały bezpośrednio za, po za pomocą różnych, mm, różnych form, że tak powiem, komunikacji międzyludzkiej <grym> I, i generalnie takie bardzo przychylne i bardzo, bardzo pozytywne przyjęcie powrotu do tej jednoosobowej formuły nagrywania podcastów. Także to mnie cieszy i, i, i myślę, że póki co będziemy kontynuować podcasty Kroniki Gier w takiej formule, od czasu do czasu pewnie jakiś gość się być może na podcaście pojawi miał być gość mogę to jakby teraz powiedzieć, nie powiem jaki dokładnie, ale miał być gość w tym wydaniu podcastu no niestety nie udało się nagrać wspólnie ale myślę, że jak to się mówi, co się odwlecze to nie uciecze i, i pewnie w przyszłości w przyszłości nagramy, nagramy jeszcze podcast razem także, także to tak tytułem wyjaśnienia Zanim jeszcze przejdę do menu dzisiejszego wydania podcastu, to chciałbym krótko powiedzieć o hokeju na lodzie, który rozgrywa. o turnieju właściwie hokeja na lodzie, który rozgrywa się na olimpiadzie. Taki mały, taka mała dygresja. Otóż no jestem bardzo zszokowany właściwie tym co się dzieje. Finlandia pokonała Czechy 2 do 0 Szwedzi przegrali ze Słowacją 3 do 4. No to są no, absolutnie zaskakujące wyniki. Wprawdzie Finlandia, Czechy, no mm, no może nie do końca, no Finowie mają rzeczywiście dużą tradycję, hokeja i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o Słowację i Szwedów, no to, no to sytuacja jest bardzo zaskakująca. Natomiast e, mecz, który e, po którym jestem tak świeżo, że tak powiem, jeszcze się otrząsam z szoku, no to jest mecz Rosja-Kanada, w którym Rosjanie przegrali 3 do 7 i muszę powiedzieć, że e, no absolutnie tego się nie spodziewałem, to znaczy wiadomo było, że to będzie ciekawy i, i, i bardzo y, zacięty mecz, bardzo interesujący mecz, a tymczasem y, okazało się, że, że Kanada tak naprawdę rozniosła, rozniosła Rosję. I ja nawet chyba typowałem, że po tych meczach Rosji z Czechami i Kanady ze Stanami Zjednoczonymi, że te dwie najlepsze drużyny, które prawdopodobnie powinny się spotkać w finale i... I właśnie te dwie najlepsze drużyny na tym turnieju, no to, no to zdecydowanie właśnie Stany Zjednoczone i Rosja. a Tymczasem okazuje się, że e, Rosja odpadła i to odpadła z Kanadą została po prostu rozniesiona w pył. E, komentatorzy różni mówili o tym, że, że po prostu Rosja być może e, zlekceważyła Kanadę i, i, i, i z taką łatwością rzeczywiście Kanada w pierwszej tercji 4-1, 4 bramki strzeliła. no Niesamowicie to wyglądało. Dobrze. E, Zostawmy hokej na lodzie, to była taka dygresja, żeby trochę urozmaicić ten podcast. Dzisiaj chciałbym przede wszystkim powiedzieć o dwóch grach, które najbardziej w ostatnim czasie, że tak powiem, przechwyciły moją uwagę, czy, czy złapały moją uwagę, zyskały moją uwagę. Pierwsza z nich to jest Bioshock 2, a druga to oczywiście Aliens vs Predator. Od razu na wstępie powiem, że pełne recenzje tych gier prawdopodobnie przy sprzyjających wiatrach znajdą się w najbliższym wydaniu magazynu Kronika Gier, którego premiera, no, miejmy nadzieję, we wtorek, najbliższy wtorek w przyszłym tygodniu. Także, no, wiadomo, w no, materiale wideo też nie da się wszystkiego powiedzieć. Dzisiaj też to są takie wrażenia chyba trochę bardziej na, na bieżąco, czy na gorąco, dlatego, że dopiero gram w te gry i, i ani jednej, ani drugie jeszcze nie ukończyłem, mam nadzieję, że do, do wtorku ta sytuacja się zmieni i, i rzeczywiście będę mógł spokojnie e, zrecenzować. E, także to są takie na bieżąco wrażenia i tak dalej, no sami zresztą zobaczycie. Także co, no zapraszam w takim razie do słuchania. Bioshock 2. Muszę powiedzieć, że z, z dużym ociąganiem sięgnąłem po ten tytuł, ja w ogóle jestem wielkim fanem pierwszego Bioshoka, który był dla mnie grą rewelacyjną, niesamowitą, z niesamowitym klimatem, z doskonałą narracją, ze świetną fabułą, z atmosferą taką bardzo soczystą, bardzo taką namacalną. To nie był do końca taki survival horror, czy w ogóle horror, prawda, czy thriller, na no wszystko jedno, e, dlatego że no, aż tak chyba się nie bałem grając w, w pierwszego Bioshocka, ale jakby sam świat, prawda, sam świat stworzony w tej grze, sam świat e, wykreowany w, w takim ogromnym nawiązaniu do art deco, e, grafika zainspirowana tym światem, tym, tym właśnie e, całym art deco, czy, czy postacie zainspirowane realnymi postaciami, prawda? Które, które znamy z historii, z historii II wojny światowej m.in. No już nie chcę tutaj jakoś tam specjalnie do tego, do tego tematu wracać, niemniej gra rzeczywiście no, sprawiała ogromną frajdę i słuchanie tych Poszcz znaczy, w ogóle poznawanie kolejnych naszych przeciwników, no, szalony lekarz, który ym, prawda, popadł w jakąś obsesję i zaczął, ym, i zaczął oszpecać swoich pacjentów, prawda, bo wydawało mu się, że jest kimś w rodzaju Picassa, można powiedzieć, yy, medycyny yy, plastycznej, yy, albo szalony artysta, który yy, yy, doszedł do takiego poziomu obłędu, że prawda, no, zaczął też jakoś tych ludzi robić jakieś żywe rzeźby, no, absolutnie niesamowicie to, to, to, to się prezentowało i rzeczywiście poznawało się, ten, już nie mówiąc o, o tym znakomitym, znakomitym, moim zdaniem, punkcie zwrotnym w całej, w całej fabule w pierwszym Bioshocku, który, który rzeczywiście zdradzał nam tą pewną tajemnicę, pewien sekret, który którego na początku nie znaliśmy, nie wiedzieliśmy, co się dzieje, dlaczego jesteśmy w tym mieście, dlaczego w wyniku tej katastrofy lotniczej trafiliśmy do, do, do tego miasta, no to wszystko sprawiało, że, że pierwszy Bioshock był grą absolutnie rewelacyjną i yy, był czymś więcej niż tylko zwykłym, zwykłym FPS-em czy zwykłym shooterem. Yy, z tego, co pamiętam, pierwszy Bioshock też niespecjalnie chyba się sprzedał, właśnie między innymi dlatego, że yy, ta gra była... Yy, Spodziewano się, czy, czy oczekiwano, że, że Bioshock będzie takim e, następcą e, system shocka, czyli gry właściwie fabularnej można powiedzieć. Ja akurat tam specjalnie system shocka za system shockiem nie przepadam. Natomiast rzeczywiście m, wydawało się, że e, znaczy tak niektórzy gracze nawet myśleli i, i byli bardzo rozczarowani e, po tym, jak okazało się, że Bioshock jest w gruncie rzeczy bardziej FPS-em. E, FPS-em, ale właśnie z, bardzo ciekawie, z bardzo, z bardzo mocno rozbudowaną fabułą. I Bioshock rzeczywiście nie sprzedał się zbyt dobrze, z tego co pamiętam. To nie był jakiś tam wielki sukces, ale też nie sprzedał się jakoś strasznie, strasznie źle. No i Bioshock 2, tak jak pojawiały się pierwsze informacje o nim i tak jak jeszcze pamiętam, jak, jak był pozycjonowany, jak, jak zależało polskiemu na przykład wydawcy, czyli CNZ Poland na tym, żeby, żeby gra była określana w mediach, że to jest shooter, że to jest FPS, że to jest strzelanka, że to jest strzelanina generalnie i gra akcji przede wszystkim, a dopiero w, jakby w drugim, w drugim rzucie ciekawa fabuła, możliwość rozwoju postaci, zdobywania tych toników i tak dalej, prawda? Yy, I muszę powiedzieć, że rzeczywiście Bioshock 2 jest bardziej shooterem, jest bardziej strzelanką yy, i no jestem bardzo rozczarowany Bioshockiem 2. Yy, ja właściwie ten moment zagrania w Bioshocka 2 bardzo, bardzo mocno odwlekałem, przede wszystkim dlatego, że yy, wydawało mi się, że yy, no, no bardzo ciężko będzie stworzyć naprawdę interesującą kontynuację pierwszego Bajoshoka. Zwłaszcza, że te pomysły, które były stopniowo odkrywane, czyli Big Sister, a więc taka zwinna i być może bardziej śmiercionośna wersja Big Dadiego, albo właśnie ten fakt, że w drugim Bajoshoku gramy Big Daddy czyli tym potężnym, ciężkim, ogromnym facetem, który chodzi w tym gigantycznym pancerzu i, i generalnie bardzo ciężko było go zabić w pierwszej części, prawda? To niespecjalnie mi się to podobało i, i muszę powiedzieć, że no, miałem takie nastawienie do tej gry, że to będzie jednak, że to, że to nie będzie udana kontynuacja. I w tej chwili, muszę powiedzieć, po, po rozpoczęciu gry i po, po tym, jak zacząłem rzeczywiście grać w Bioshock'a y, dwójkę, y, no, jestem bardzo rozczarowany. Jestem bardzo rozczarowany, bo to jest po prostu shooter, to jest po prostu FPS. Tu już nie ma tego klimatu, tu już nie ma tego, tego zaciekawienia. Ta, ta historia, ta fabuła nie jest już tak wciągająca y, y, jak, jak w pierwszym Bioshocku gdzie po prostu od pierwszej minuty, czy od, od samego początku gry no, to było coś, coś fascynującego, prawda? Poznawanie, stopniowe wchodzenie w, jakby w to miasto, odkrywanie tego miejsca. No, to było dość, to było kluczowe, że tak powiem, dla, dla, dla tego jak dobrze w moich oczach Bajaszok został przyjęty. Natomiast Bajaszok 2, no, znamy już to miejsce, wiemy dlaczego Rapture dzieje się tak, wydarzyło się to, powiedzmy, czy, czy tamto, wiemy skąd pomysł na to, żeby miasto znalazło się pod wodą, prawda, utopia, która ma tutaj rzeczywiście z, miała zgromadzić tych najwspanialszych różnych artystów, lekarzy i tak dalej, no ludzi z różnych dziedzin naukowych, czy też artystycznych, którzy prawda, mieli nie być spętani, jak to mówił Andrew Ryan, fałszywą, fałszywym poczuciem moralno Przepraszam, fałszywym poczuciem moralności, czy, czy, czy, czy jakimiś hmm tego typu, że tak powiem, rzeczami. Yy, I muszę powiedzieć, że, że jestem rozczarowany. Yy, yy, system walki w ogóle w Bioshocku 2 yy, no jest taki, taki jak w typowym shooterze, no mam wrażenie, mówiąc krótko, że tak jak pierwszy Bioshock to była rzeczywiście głęboka, interesująca, wciągająca gra, to tak Bioshock 2 jest takim, no jest znowu ten, ten setting, jak to się mówi po angielsku, czyli ten, to otoczenie, mamy prawda, ten, ten cały klimat, jest to miasto, prawda, miasto pod wodą, jest Big Daddy, jest Big Sister, wiemy, co tu się wydarzyło, są te toniki, które modyfikują nasz kod genetyczny i pozwalają nam używać różnych nadprzyrodzonych mocy, typu nie wiem, podpalenie czy ciskanie błyskawic. Ale to jest wszystko, y, że tak powiem w służbie y, gry akcji, czyli w, w służbie w służbie FPS-a jakby Nawet te audiologii, które się pojawiają, one już nie są tak ciekawe Cała ta fabuła o tym, ten początek tej fabuły, prawda, no nie chcę tu nikomu zdradzać, bo może ktoś jeszcze nie grał w Bioshock'a albo będzie dopiero chciał zagrać No to nie jest jakieś specjalnie angażujące Także pewna liniowość rozgrywki, to znaczy tutaj grając w Bioshock'a dwójkę Praktycznie nie mamy możliwości wracania już do lokacji, które, które wcześniej odwiedziliśmy, tak jak to było w pierwszym bajoszoku, czyli na przykład jeśli zostawiliśmy jakiś, jakąś stację, która pozwoliła nam zyskać, znaczy ulepszyć naszą broń, no to to mogliśmy ewentualnie do niej wrócić prawda, i próbować jeszcze raz przeszukać tych różnych lokacji, zwłaszcza, że właśnie miasto w, w pierwszym Bioshocku, ten, te lokacje w Rapture były dość nieliniowe, w tym sensie, że y, grając w, w, jakby w, w Bioshocka no, mogliśmy jakby bezpośrednio podążać za strzałką od punktu A do punktu, D w, y, punktu B, w którym, do którego mieliśmy dojść. A mogliśmy także, y, że tak powiem, robić sobie małe wycieczki y, naokoło i prawda zwiedzać lokacje, które niekoniecznie, y, których odwiedzenie niekoniecznie jest wymagane do tego, żeby przejść grę, ale w których możemy znaleźć różne ciekawe rzeczy. Owszem tu też to jest, to znaczy y, Rapture jest znowu tak dużym miejscem i, i, i, te, i jakby te poszczególne plansze są rzeczywiście tak rozbudowane, że mamy miejsca, do których y, możemy nie trafić w pierwszym, że tak powiem, y, y, y, za pierwszym podejściem. Prawda? I, I na przykład, jeżeli byśmy chcieli wrócić później do, do tych miejsc, no to jest to niemożliwe. To znaczy, jeżeli już przejdziemy na inną, na inną planszę. No i muszę powiedzieć, że to, jest, to są w sumie jakieś tam rozczarowania, które, które towarzyszą. Dalej rzecz, która mnie też bardzo zaskoczyła, to jest no, kiepska oprawa graficzna. Ja akurat gram w wersję pc i muszę powiedzieć, że o ile wersja konsolowa. No nie byłbym zaskoczony tym, że w wersji konsolowej mamy niską jakość tekstur i tak dalej, no bo tam trzeba jakoś, że tak powiem, zbalansować, prawda? Jakość grafiki, a z drugiej strony płynność rozgrywki. Natomiast jeśli chodzi o wersję pc no to jestem zaskoczony. Bardzo często, jak podchodzimy do tych stojących różnych elementów na stolikach, czy typu jakieś tam radio, przełączniki, butelki wreszcie to tekstury które są na tych obiektach są strasznie rozmyte widać że one są w bardzo niskiej rozdzielczości i po prostu to się, to się wszystko rozmywa to brzydko wygląda z bliska i to tyczy naprawdę bardzo bardzo wielu obiektów w grze oczywiście problem z doczytywaniem się tekstur w dalszym ciągu jest no to jest po prostu dziwne że no bo bajesz prawda no chodzi na tym zmodyfikowanym silniku Unreal Engine 3 tak przynajmniej chodził Bioshock 1. Nie wiem czy Bioshock 2 też na tym się nie widział. Podejrzewam, że też. No, wygląda na to, że to jest dokładnie ten sam silnik. Nie sprawdziłem tego, to się uczciwie przyznaję. Ale tak mówię na, na mój rzut oka. I rzeczywiście ten, ta oprawa graficzna, znaczy to doczytywanie się tekstur jest zauważalne momentami. Zaczynamy, znaczy wchodzimy do, do jakiejś lokacji i czy, czy, prawda, zaczynamy level, zwłaszcza to wtedy, kiedy to jest pierwsze doczytanie się. Albo na przykład odpalamy save'a, no i nagle się okazuje, że prawda, przez chwilę to mamy to, to opóźnienie, jedna, dwie sekundy. To samo się tyczy w momencie, w którym... Yy, pozyskujemy tą substancję zwaną Adam yy, z, z, że tak powiem, małych siostrzyczek. Nie, przepraszam, nie małych siostrzyczek, tylko... No tak, Little Sister, faktycznie, z małych siostrzyczek. Yy, <grym>, czyli tą substancję, która pozwala nam modyfikować genetycznie naszego bohatera i yy, znowu, no jak tam jest tak pokazane, że ja się wybierzemy tą sytuację, żeby jednak yy, być tym niedobrym Big Daddy i, i, że tak powiem, zabijać te małe dziewczynki, no to wtedy y, ta paserz ma taką rybę jakby w ręku, która ma symbolizować tę ten, ten, całą substancję Adam. Y, I też widać, że te tekstury na tej rybce doczytują się jednak z, z jakimś opóźnieniem. Także y, to są błędy, które były tak samo w pierwszym Bioshocku i jestem, nie wiem jak to jest znowu, nie wiem jak to jest w, w wersji konsolowej, bo może tam to zostało poprawione, ale w wersji pc jednak takie rzeczy, takie kwiatki są i one mi się niespecjalnie podobają też chciałem powiedzieć o tej o jeszcze jednej rzeczy związanej już znowu z samą rozgrywką tak jak w pierwszym Bajeshoku musieliśmy atakować Big Daddy'ego który chronił tą Little Sister i musieliśmy ich zaatakować żeby żeby móc właśnie zyskać dostęp do tej substancji zwanej Adam żeby, żeby właśnie rozwinąć naszą postać. Tutaj jest to trochę inaczej zrobione, to znaczy najpierw musimy zaadoptować sobie taką małą siostrzeczkę, ona tą substancję zbierze z różnych zwłok i w momencie, kiedy ona zaczyna zbierać tą substancję z, z jakiegoś tam ciała, to my musimy ją chronić, bo pojawiają się ze wszystkich stron splicerzy i, i atakują. Ale znowu pomysł z tym, żeby właśnie albo zabijać potem te małe siostrzyczki, albo ich nie zabijać, je ocalać, yy, próbować je ocalić. Yy, no, wyjęty żywcem z pierwszego Bioshocka i muszę powiedzieć, że, że w, znowu no, to jest jednak jakieś takie no, niesmak pozostaje. Zwłaszcza dla kogo ja jestem w stanie na przykład zrozumieć, że komuś może się Bioshock 2 podobać, kto nie grał w pierwszego Bioshocka. I, i, kto, i kto podchodzi do tej gry jakby z taką otwartą, otwartą głową. Ale znowu, wydaje mi się, że to co może się w tej grze podobać to bardziej te elementy FPS-a, czyli typowe elementy akcji, a nie, a nie fabuła, ani, ani sposób narracji, który moim zdaniem no, w porównaniu z pierwszym Bioshockiem mocno kuleje. Ostatnia rzecz, o której też chciałem teraz powiedzieć, to jest tryb wieloosobowy, który się w Bioshocku 2 pojawia. I muszę przyznać, że ten tryb wieloosobowy jest znowu rozczarowaniem, <grym> niestety. Wszystko w Bioshocku 2 jest na razie dla mnie sporym rozczarowaniem. Mam nadzieję, że w, przed e, przystąpieniem do napisania recenzji i, i stworzenia recenzji do najbliższego magazynu Kronika Gier, e, ta sytuacja e, jednak chyba się trochę zmieni. Co znaczy, nie wiem, czy się zmieni, nie chcę mówić, ale mam nadzieję, że się, mam nadzieję, że się zmieni. Znaczy, mam nadzieję, że jak jeszcze trochę pogram, no to okaże się, że Bioshock 2 ma coś w sobie takiego, że, że nagle jest ten moment taki tak, zaskoczyło, to jest to, to są właściwe trybiki, te, te kółka zębate, ładnie się na siebie naszły i, i, i to się wszystko ładnie kręci. Natomiast ten tryb wieloosobowy, muszę powiedzieć, no znowu jest brzydki bardzo graficznie, bo widać, że jest uboższy graficznie jeszcze niż sama gra, która notabene też nie wygląda zbyt atrakcyjnie, jeśli chodzi o grafikę. To widać, że to jest już wszystko jednak mocno przestarzałe w porównaniu z dzisiejszymi standardami, zwłaszcza w porównaniu z grą, o której za chwilę powiem w kolejnym wejściu, o której już mówiłem, o której będę dzisiaj rozmawiał, to możecie sobie pomyśleć, co to będzie za gra. Natomiast e, rzeczywiście ten tryb wieleosobowy na no, tak się jakoś tak niczym specjalnym niczym specjalnym mnie nie zachwycił, e, ale znowu, może, może za krótko w niego grałem, może jeszcze nie miałem tej szansy, żeby się w nim w pełni rozsmakować, prawda? No tutaj jest ten tryb taki, że e, jeden z graczy w którymś momencie może wcielić się w Big Dadiego na planszy i jest wtedy taką maszyną do zabijania, że tak powiem, bo Big Dadiego jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciężko zabić. Um, ale znowu, no, zobaczymy. Na razie na razie jest, jestem tak no, rozczarowany, chociaż tak jak mówię, ja się tego, tego rozczarowania spodziewałem i na takie rozczarowanie byłem nastawiony, jednak nie wydawało mi się, żeby twórcom Bioshocka udało się w drugiej części um, stworzyć coś równie fascynującego jak, jak pierwszy Bioshock. Także ym, także tyle, jeśli chodzi o bajaszoka 2. No i druga gra, którą dzisiaj y, się zajmę i o której dzisiaj będę mówił, czyli Aliens vs Predator. Muszę powiedzieć, że y, jakiś czas temu miałem ogromną ochotę y, odświeżyć sobie y, Aliens vs Predator tę oryginalną produkcję z 99 roku, która ta będzie ukazała się e, też zupełnie niedawno. Y na Steamie, czyli w ramach usługi Steam w, w takiej edycji Classic 2000, w której oprócz na przykład takich ciekawostek jak wsparcie dla kontrolera do Xboxa 360 podłączonego do PeCeta czy jakby gra zawierała także jakieś tam dodatkowe mapy, które tam się znalazły, no czy tam jakaś obsługa jeszcze dla systemu widescreen, prawda, tego, tego systemu panoramicznego. No generalnie jest to jakaś taka powiedzmy, usprawniona, odświeżona wersja tego starego hitu, działająca już na współczesnych normalnych komputerach bez, bez żadnych problemów. No i miałem straszną ochotę, żeby sobie odświeżyć tę grę, ale potem mi się przypomniało, że tak naprawdę nie Aliens vs. Predator, nie pierwsza część tej gry, ale Aliens vs. Predator 2 to była gra, która mi się tak strasznie podobała i która mnie tak strasznie wciągnęła. I, i która... No, pamiętam, że nie mogłem w ogóle grać w tą kampa kampanii dla, dla Marine, dla kolonialnego Marinesa, ponieważ no, po prostu strach. Strach, blady strach i tak dalej. Ale kampania obcego była bardzo interesująca. Nie mówiąc już o kampanii Predatora, która z takiego psychicznego czy psychologicznego punktu widzenia była jeszcze ciekawsza, ponieważ Predator był tym łowcą, który jest wyposażony w cały arsenał środków pozwalających na y, y, prowadzenie walki z innymi y, rasami, y, ale na swoich warunkach. I y, y, y to jest rzeczywiście, y, to było rzeczywiście bardzo ciekawe i y, y fascynujące. No i właśnie z takiego psychologicznego punktu widzenia, ponieważ no, pozwalało to nam poczuć się jak, jak prawdziwy łowca i nie czuć tego stresu, prawda? No a granie ma być w jakimś sensie przyjemnością. No a granie Kolonial Marine, czyli tym żołnierzem zwykłym, który jest wyposażony w ten, ten czytnik ruchu. No wszyscy znamy film obcy, prawda? I, i, a jak nie znamy, no to trzeba obejrzeć niestety, zwłaszcza <grybujesz> pierwszą część która była w moim przekonaniu chyba najlepsza i najciekawsza. Chociaż trzecia część Obcego też miała swój urok, ale druga też w sumie. No i tak dochodzimy do wniosku, że, że tak naprawdę każda część Obcego miała swój urok. Każda była zupełnie inna. Ta trzecia część Obcego ma ten taki charakterystyczny dla Davida Finchera sznyt. Bo to David Fincher zrobił, tego reżysera, który on chyba 7 zrobił. Fight Club też. Eee... I, i, I to widać, że jest to. Jest, jest to powiedzmy taka historia. Dlaczego mówię właśnie o tym yy, obcym 3, no? To nie bez kozery, bo, bo Aliens vs. Predator, gra o której dzisiaj yy, rozmawiamy, gra, no, czy rozmawiamy, ja mówię, monologuję, yy, no właśnie wydaje mi się w wielu yy, elementach nawiązuje yy, nawiązuje do, do Aliens vs. do trzeciej części filmu yy, Aliens vs. Yy, nie Aliens vs Predator, tylko do trzeciej części filmu Aliens, obcy po prostu. E, tak, to, to tyle tytułem wstępny. Natomiast, e, że tak powiem, rozmyśliłem się z tego pomysłu kupowania e, tej starej edycji e, z 99 roku, zwłaszcza jak obejrzałem na YouTubie filmiki. Po prostu e, e, grafika tak mocno się już zestarzała, że pomyślałem, że to nie będzie absolutnie nic fajnego grać, e, grać w grę sprzed e, bagatela 10 lat, i, i po prostu próbować udawać, że, że to jest fajne, że to mi się podoba. Być może gameplay i tak dalej są takie elementy, no właśnie no, ja czasem wierzę w to, że, że rzeczywiście ta grafika nie ma takiego znaczenia, ale to mnie odstraszyło no i oczywiście też mnie odstraszyło to dlatego, że wiedziałem, że lada chwila wychodzi Aliens vs Predator, nowa, odświeżona wersja i muszę powiedzieć, że to był dla mnie podstawowy y, jakby, impuls do tego, żeby sięgnąć po Alliance vs Predator. Nie to, że... Y, y, y, y, znaczy tak, to był ten podstawowy impuls, znaczy to, że to będzie y, jakby stary Alliance vs Predator, ten z 1999 roku, zrobiony przez tą samą ekipę, czyli przez y, studio Rebellion, y, ale z odświeżoną oprawą graficzną, prawda? Czyli gra już jakby pasująca, przystająca do naszych czasów. I to był ten podstawowy e, e, impuls, e, dlatego że recenzje e, bardzo nieprzychylne. Początkowe recenzje w ogóle odnośnie Aliens vs Predator no to są, e, no co tu dużo mówić, Porażka, IGN, nota 73 na przykład, e, GameSpot, tylko 55 punktów, e, z takich chyba bardziej pozytywnych recenzji ja tutaj patrzę sobie na to co jest na, y, na Metacritics, y, czyli w tym takim serwisie. Y, jeszcze tutaj PlayStation 3, ogólna nota 68. Może tutaj będzie game trailers, tak mi się wydaje. Jednak też nie ma. Dopiero widzę pewnie na Xboxie będzie. I jest. Game trailer nota 72. Y, 77 przepraszam. Y, no, muszę powiedzieć, że te noty nie były zbyt obiecujące i raczej e, skłaniały mnie... W ogóle jak się wczytało w te recenzje, to, to można było odnieść wrażenie, że to jest jednak pewne rozczarowanie. E, ja też z ciekawości ściągnąłem wersję demonstracyjną, która ukazała się na krótko przed premierą gry. I niestety, no, ta wersja demonstracyjna to był tak naprawdę możliwość zagrania w trybie wieloosobowym, chyba hmm. nie wiem, czy to był deathmatch, czy to był drużynowy deathmatch, już w tej chwili tego nie pamiętam, ale z nią były ogromne problemy, najpierw na PlayStation 3 pamiętam, ani razu nie udało mi się zagrać z nikim mecza, natomiast w wersji na PC, wersję demonstracyjną rzeczywiście udało mi się zagrać i... Mm, ale to też były jakieś takie To było jakieś takie słabe muszę powiedzieć To było takie niezbyt, niezbyt wciągające i niezbyt interesujące yy, i, Ale jakoś nie przejąłem się Znaczy chęć zagrania po prostu w kampanię dla pojedynczego gracza Aliens vs Predator wydawała, znaczy była silniejsza że, że po prostu sięgnąłem po tę grę I muszę powiedzieć Że jestem bardzo pozytywnie Bardzo pozytywnie zaskoczony nie spodziewałem się, że gra będzie naprawdę tak dobra, bo jest dobra, niewątpliwie. Ma swoje wady, są elementy, które mogłyby być lepiej zrobione czy lepiej dopracowane, ale w ogólnym rozrachunku, jakby jako całość, no, jest to solidna, dobra, solidna, dobra gra. Myślę, taka, ja myślę, że taka mocna ósemka w, w dziesięciopunktowej skali. Zupełnie spokojnie tej grze się należy. Z kilku powodów. Od czego właściwie zacząć? No może zacznę od y... zacznę może od samej fabuły, od kampanii y... dla poszczególnych, y... dla poszczególnych y... raz występujących w tej grze, dlatego że y... Aliens vs Predator jest grą, w której y... mamy jakby jedną dużą kampanię, y... ale ona się składa z trzech mniejszych i to jest jakby poznawanie całej historii z trzech różnych perspektyw. Um, muszę od razu powiedzieć, że w, w, jakby w menu to jest tak ułożone, że mamy po lewej stronie kampanię dla Marines, w środku dla kampanii dla obcego, a maksymalnie z prawej strony kampanie dla y, Predatora. No ja sądziłem, że jeżeli tak to jest graficznie jakby pokazane, no to ta podstawowa kampania pierwsza, która jest jakby otwarciem całej historii i dopiero się rozpoczyna, to jest kampania dla, y, dla Marines. A tymczasem tak nie jest. Pierwsza kampania to jest kampania obcego, która nam wyjaśnia dlaczego, co się właściwie wydarzyło, prawda? I tutaj wcielamy się w tego y, w, w, w obiekt numer 6, y, w szóstkę, y, czyli obcego, który był tam badany i sprawdzany pod różnym kątem i tak dalej. Jakieś badania na nim, na obcych były prowadzone przez Wayland, Yuanti chyba tak się nazywa ta korporacja zła, niedobra i tak dalej. Nie chcę za dużo zdradzać, ale właśnie dzięki tej kampanii dla obcego poznajemy co się właściwie stało. I później kampania dla Marines jest jakby kontynuacją, prawda? Znaczy... Coś się wydarzyło niedobrego i Marines jadą, żeby tę sytuację naprawić, prawda? Kampanii dla Predatora, muszę powiedzieć, jeszcze nie tknąłem, poza samym początkiem, czyli takim samouczkiem właściwie, który uczy nas tego, z jakich umiejętności Predator może korzystać i, i co, że tak powiem, robić. Nie ukończyłem jeszcze też kampanii dla Obcego. Ale myślę, że to się też szybko zmieni, dlatego że, że ta kampania, wydaje mi się, jest chyba jeszcze krótsza niż kampania dla, e, dla Marines. Ta, ta kampania dla Marines wydaje się być najdłuższą, najdłuższą częścią tej, tej, tej całej gry. E, I tutaj taka jedna ciekawostka. Rzeczywiście kampania dla Marines nie jest może jakaś imponująca fabularnie. E, zresztą nawet kampania dla Obcego też nie jest jakaś imponująca fabularnie. Ale, ale też nie jest taka słaba, jak to pisali recenzenci. I to, to nie jest tak, że twórcy korzystają z jakichś wytartych, wyświechtanych e, motywów e, i po prostu cały czas nimi epatują i my znamy je z poprzednich gier. Nie wydaje mi się, żeby tak było do końca, zwłaszcza, że w tej kampanii dla Marines jest bardzo, kilka, bardzo bardzo ciekawych kilka nawiązań do Obcego 3, w którym E, wszyscy pamiętamy te sceny, jak nam e, się akcja dzieje w więzieniu i jak oni uciekają, prawda? Ci, ci więźniowie przed obcym zamykają konkretne śluzy. To wprawdzie nie ma tego zamykania konkretnych śluz, ale są takie momenty, w których praktycznie biegniemy przez korytarz. E, głos w, w, tym, w tym naszym komunikatorze mówi nam, że e, nie ma co się w ogóle odwracać, nie ma co się zastanawiać, po prostu biegnij przed siebie, dobiegnij do, e, dobiegnij do ostatniego punktu i tyle. E, a my biegniemy przez ten taki korytarz, który no, jest jakby żywcem wyjęty z tego filmu. Także, e, także jak mówię, no, jestem, jestem bardzo, pozytywnie, e, bardzo pozytywnie zaskoczony tą kampanią. E, ona jest na tyle interesująca i na tyle ciekawa, że bardzo sympatycznie się w nią gra. E, poszczególne walki, poszczególni wrogowie naprawdę są e, momentami wyzwaniem. To znaczy jeśli chodzi o samych obcych, to oni jakby działają przede wszystkim z zaskoczenia, prawda? I to jest ten motyw. To nie jest tak, że oni się nagle pokazują, że łuu i wyskoczył na nas obcy, prawda? I, i dramat i koniec. Um, owszem, zdarzają się takie sytuacje, ale też bardzo często jakby wiemy, że on zaraz wyskoczy, bo dostajemy tę informację na tym czytniku ruchu, prawda, filmowym. Um, generalnie um, muszę powiedzieć... Jestem bardzo, bardzo pozytywnie tym zaskoczony i chyba powtórzyłem już to milion razy, tak jakbym właśnie zgubił wątek. Tak mi się wydaje. Często mi się zdarza niestety wiek starczy w zaawansowanej formie, no i po prostu dramat. <grybujesz> Dobrze, także jak mówię, no te nawiązania do filmu są znakomite. I teraz tak chciałem krótko odnieść się właśnie do tych bardzo negatywnych recenzji Aliens vs. Predator. Otóż wydaje mi się, że problemem dla większości recenzentów, ku mojemu zaskoczeniu, był chyba system checkpointów. Ja nie wiem, czy w ogóle któryś z recenzentów o tym napisał, ale w vs Predator jest tak, że te checkpointy... Znaczy tak, nie możemy, za, znaczy możemy zasejwować grę w dowolnym momencie, ale ona nie zapisuje nam tego konkretnego momentu, w którym, w którym ją sejwujemy, tylko jakby przypisuje tego save'a do ostatniego checkpointa, który zaliczyliśmy. I teraz na przykład mamy check, punkt kontrolny, czyli właśnie ten checkpoint i w tym momencie musimy całą dużą halę oczyścić z wrogów. Tak to jest w kampanii dla obcego na przykład i podobnie jest zresztą w kampanii dla, dla marines. Musimy jakby, wiek... jakby stoczyć walkę z kilkoma, z kilkoma wrogami, prawda i najczęściej dość skomplikowaną. Albo na przykład w kampanii dla marines musimy przywrócić zasilanie w jakimś punkcie bazy i w tym momencie y, mamy tak, mamy checkpoint, musimy dojść do tego punktu, w którym mamy włączyć to zasilanie, po drodze być może, albo nie, albo tak, bo to zależy, stoczyć walkę z y, obcymi. Następnie przywracamy zasilanie i znowu musimy stoczyć walkę z jakimiś obcymi i dopiero mamy checkpoint. Y, albo na przykład mamy checkpoint i później mamy walkę z ch całą chmarą obcych, trudną i tak dalej, rozbudowaną i dopiero po stoczeniu tej walki, jak jeszcze dojdziemy do jakiegoś punktu, to dopiero mamy kolejny checkpoint. Chodzi o to, że te checkpointy nie są rozrzucone w taki sposób, w jaki przyzwyczaiło nas większość współczesnych gier. E, czyli e, właściwie co, co pół metra mamy checkpoint, checkpoint, checkpoint, tak naprawdę e, jakby to, że giniemy nie jest żadnym problemem, prawda? No w Bayeshoku e, tutaj mówimy o Bayeshoku i, i w Bayeshoku mamy ten system Vita Chambers, polegający na tym, że nawet jeśli zginiemy, to praktycznie od razu się odradzamy, nasi przeciwnicy mają tyle życia, ile e, zdołaliśmy im zabrać i tak naprawdę walka z y, bossem nawet najbardziej wymagającym może m, trwać w nieskończoność w tym sensie, że on będzie nas zabijał, a my co chwilę będziemy się odradzali, on będzie nas zabijał, będziemy się odradzali, on będzie nas zabijał, będziemy się odradzali, aż w końcu go utłuczemy zwykłym y, trzymanym w ręku y, y, kluczem francuskim na przykład. Yy, I tutaj właśnie w, w, w Alien vs Predator tego nie ma i wydaje mi się, że wielu recenzentów po prostu no nie chcę używać słowa, ale może są lamerami i po prostu tak nie mówię od razu personalnie, prawda? Nie mówię, nie, nie, nie mówię konkretnie kto, ani nic, bo takich rzeczy nie będę mówił, tylko tak, mówię tak pół żartem, no, żeby to też było dobrze odebrane. No po prostu przyzwyczajeni do tego, że mamy checkpointy na każdym kroku, nie mogli się pogodzić z faktem, że... że właśnie, co, nie wiem, może przestraszyli się, wyskoczyli do góry, jak, jak strzała, prawda? Wystraszeni tym, że wyskoczył na nich obcy, no i po prostu dramat dramat, później musieli y, pofolgować sobie i skrytykować tę gry. Zresztą wydaje mi się, że Alien, Aliens vs Predator jest jedną z takich gier, którą łatwo jest skrytykować, właśnie za to, że można powiedzieć, no tak, bo ta gra bazuje na tym, że tu się straszy, a to straszenie jest takie głupie, bo to straszenie jest takie wyjęte z, z powiedzmy, z, z wesołego miasteczka, z tunelu strachu, prawda, że nagle wyskakuje na nas jakiś stworek czy coś. Ym, I muszę powiedzieć, że... Y, no tak, no można w ten sposób skrytykować tę grę, ale dla jednego to będzie, to będzie kolosalna wada, a dla kogoś innego, kto lubi serię filmów na przykład Aliens czy, czy serię filmów Predator, kto generalnie interesuje się tym, tym światem, czytał może nawet komiks itd., i tak dalej i jakby, kto, jakby przyjmuje tą konwencję przyjętą przez twórców, to wcale nie będzie wada. Zresztą muszę powiedzieć, że trudno to uznać za wadę, no bo to jest taka mechanika, no, tak samo pamiętam jak y, w, przy, przy okazji Resident Evil 5 y, krytykowano y, gracze niektórzy, i, ale przede wszystkim recenzenci, y, krytykowali Alien, y, Resident Evil 5 za to, że w grze y, nie możemy poruszać się do przodu i jednocześnie strzelać. Że to jest jakieś dziwne, że to, to jest jakiś absurd w dzisiejszych grach. No tak, ale to jest pewna konwencja przyjęta przez twórców, ym, która jest charakterystyczna z jednej strony dla tej serii, a z drugiej strony jakby wzmaga w nas takie poczucie y, tego, że... Y, poczucie strachu jakby wzmaga nas to, że wzmaga nas w nas to, że rzeczywiście boimy się, że jakby ok, idą na nas przeciwnicy, my musimy się zatrzymać, wymierzyć, a oni cały czas na nas idą i, to, i, i tak dalej, prawda? To, jakby chodzi o to, żeby, żeby rzeczywiście... W, w, w, no, tego gracza trochę zestresować, tak mi się wydaje. Także wracając do tego do Aliens vs. Predator, no, wydaje mi się, że kluczem dla zrozumienia tej gry i, i tego, że ta gra zebrała tak niskie recenzje w tym pierwszym rzucie, no, jest, to są właśnie chyba te checkpointy, tak mi się wydaje. Po prostu recenzenci może nie specjalnie przepadają za grami, w których się w taki sposób straszy, czy w ogóle w których się straszy, bo jednak jak nawet porównamy Bioshocka 2 czy nawet pierwszą część Bioshocka do Aliens vs Predator, to Aliens vs Predator jest o wiele bardziej przerażającą grą. Jest grą, która o wiele lepiej operuje strachem, czy, czy takim zwykłym strachem, no, straszeniem gracza niż na przykład Bioshock. Bioshock, zwłaszcza dwójka, no to już nie ma nic wspólnego z, jakby z żadnym przestrachem, ani z żadnym takim, yy, że tak powiem, No to się gra jak w zwykły shooter, no w którym się leci gdzieś tam do przodu i tak dalej. Natomiast rzeczywiście tą siłą Alliance vs Predator jest też to, że ta jedna duża kampania, którą poznajemy z różnych trzech stron, yy, no właśnie przez fakt, że poznajemy ją z różnych trzech stron, ma te trzy różne sposoby rozgrywki, na przykład właśnie grając Marine, Mamy to poczucie strachu, mamy to poczucie osamotnienia i tak dalej. Grając obcym czujemy się bardziej jako takie zwierzę, które będzie zaraz polować na rywali, no a jako predator to typowy łowca, prawda? Zresztą to doskonale widać w trybie wieloosobowym. I teraz znowu, tryb wieloosobowy, Valens vs. Predator jest dla mnie Znakomity. Jestem zszokowany, czytając recenzje, czy oglądając chyba w recenzji na Game Trailers było powiedziane, że, że ten tryb wieloosobowy Vs. Predator jest słaby, ponieważ twórcy nie potrafili zaimplementować takiego, takich elementów, które pokazali nam goście z, z Infinity World w Modern Warfare w tym sensie, że na przykład w Wonder Warfare mamy ten taki rozbudowany rozwój postaci, prawda? Zyskujemy dostęp do nowych broni, nowych gadżetów, nowych umiejętności itd. Tak tak A w Alien vs Predator owszem zdobywamy doświadczenie w trybie wieloosobowym, ale jakby zdobywanie tego doświadczenia sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, że zyskujemy dostęp do nowych portrecików czy modeli postaci, którymi możemy grać. W, w, z innymi graczami, prawda? Czy to grając Obcym, czy to grając Predatorem, czy Marinsem. I muszę powiedzieć, że no, rozmawiałem właśnie z nieśmiertelnym naszym karidorem tutaj tak sobie o Aliens vs Predator i on się strasznie z tego śmiał, dlatego że mówił, no tak, no bo jakby to co może ten Predator? Jak, jaki może mieć dostęp umiejętności na przykład Predator czy Obcy? No przepraszam, że Obcy zacznie siusiać na przeciwników kwasem albo dostanie możliwość, yy, że tak powiem, strzelania kwasem z oczu, a Predator będzie lasery z oczu puszczał, yy, nie wiem, dostanie możliwość, że ludzie dostaną możliwość używania jetpaka, i tak dalej. No, myślę, że to wszystko w jakimś sensie zabiłoby ten bardzo ciekawy tryb wieloosobowy, który jest w jakimś sensie kontynuacją klasyka sprzed 10 lat i który opiera się na tym, że mamy trzy zupełnie różne klasy. I to jest taki multiplayer, wydaje mi się, bardzo bardzo oldschoolowy, właśnie przez to, że, że on jakby nie papuguje po... Modern Warfare z, z tego, tego całego systemu rozwoju, prawda, które mamy w multi. Także em, podsumowując, no, Aliens vs Predator, nie wiem, może coś się zmieni, ale nie wydaje mi się, bo mam już w tej chwili tak mniej więcej 3 4 gry ukończone i muszę powiedzieć, że gra jest naprawdę świetna y, i bardzo, bardzo mi się podoba póki co. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i mam nadzieję, że y, po pierwsze twórcy... Y, Będą troszeczkę ją kontynuować, dlatego że z tego co wiem, póki co yy, chyba trwają prace nad serwerami dedykowanymi do Aliens vs Predator w wersji PC-owej, ale na razie te serwery dedykowane są w fazie beta, więc yy, myślę, że jakby się pojawiły, to by było coś na pewno yy, bardzo interesującego. No i też liczę na to, że może pojawi się w trybie wieloosobowym więcej map, bo to jest też niewątpliwie jeden z argumentów przeciwko yy, temu trybowi wieloosobowemu, że w nim jest po prostu... Yy, i mało, mało map, na których może toczyć się rozgrywka. Także, no cóż, no to, to tyle o Aliens vs Predator. Niby dwie gry, a tymczasem podcast bardzo długi nam wyszedł. Cóż na koniec? Na koniec chyba właściwie nie mam za bardzo nic do dodania. Mam nadzieję, że ten podcast nie okazał się strasznie nudny że to moje gadanie mimo wszystko było strawne i, i dało się tego słuchać dobrze, no to, to by było na tyle w dzisiejszym podcaście i cóż, no zapraszam was za tydzień przede wszystkim na magazyn Kronika Gier na kolejne wydanie magazynu Kronika Gier no i oczywiście tradycyjnie na kolejne wydanie podcastu Kronika Gier trzymajcie się, cześć!